Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. To będzie nowe rozdanie w stosunkach Unii Europejskiej z Węgrami, tak sytuację po wyborczej porażce Viktora Orbana oceniają eksperci. Zdaniem politologów kluczowe będzie też odnowienie relacji z sąsiadami przez nowy rząd kwestii unijnych pieniędzy dla Węgier możliwy jest podobny scenariusz do tego, który znamy z Polski, mówi politolog dr Adam Jaskulski. Już sama zmiana rządu doprowadziła de facto do odblokowania środków europejskich w 2023 roku czy w kolejnych miesiącach. Peter Madziar zapowiedział, że swoją pierwszą wizytę zagraniczną złoży w Warszawie. Artur Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza prognozuje życzliwą współpracę między Warszawą i Budapesztem. Oprócz pewnego podobnego profilu charakterologicznego, czy takiej dynamiki prowadzenia polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, Peter Madzier jest do Donalda Tuska podobny, no to też y, trzeba pamiętać o tym, że oba ugrupowania znajdują się w tej samej koalicji w Parlamencie Europejskim. Lider zwycięskiego ugrupowania na Węgrzech zapowiedział już m.in. wzmocnienie pozycji Węgier w NATO i zacieśnienie relacji z Polską oraz Czechami. Maciej Szefer, Polskie Radio. W Warszawie odbył się symboliczny pogrzeb jednej z ofiar zbrodni katyńskiej. Maria Siwiecka, córka zamordowanego w Charkowie adwokata, mówiła, że z niezwykłym smutkiem wzięła udział w uroczystości pogrzebowej nieznanej ofiary sowieckiej zbrodni. Żal, że nie mogłam nigdy uczestniczyć w pogrzebie swojego ojca. Ten pogrzeb odbył się po zakończeniu archeologicznych wykopalisk w Charkowie. A w 91 roku chyba 150 osób brało udział, no ja niestety, mimo że córka nie byłam i ubolewam nad tym, bo to nie było tak uroczyście jak dziś. Maria Dormanowska, córka zamordowanego przez Sowietów Bogdana Dormanowskiego, powiedziała, że podczas uroczystości towarzyszyła jej jedna poruszająca myśl. Zastanawiałam się cały czas, czy to nie jest on i to było najgorsze. Ojciec został zamordowany w Katyniu. Mało wiem o tym, co on mógł wiedzieć, ale wiedział jedną. Ponieważ ja się urodziłam po jego wyjeździe, PCK podało, że była kartka od jego teściowej, że moja mama i ja czujemy się dobrze. To przynajmniej wiedział, że ma dziecko i ma córkę. Uroczystość odbyła się w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto upamiętnia prawie 22 tysiące polskich jeńców wojennych zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku na mocy decyzji Stalina. Ponad pół miliarda opakowań oddali Polacy do punktów w trzy miesiące działania systemu kaucyjnego. Rozmówcy Polskiego Radia akceptują nowe zasady i zauważają, że dzięki nim na ulicach jest czyściej. To jest lepszy porządek, Cześć, że te butelki są zdane i można je powtórnie jakoś wziąć i skorzystać z nich. Ja na przykład poszła, kupiła wodę i jedną, idę do sklepu po zakupy, biorę tą jedną butelkę i zwracam. Ja ogólnie lubię ten system, też osoby bezdomne bądź które mają mniej pieniędzy zbierają mnie z ulicy i widać tą czystość. Uważam, że to jest coś dobrego.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 Sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 muszą przyjmować opakowania z symbolem kaucji. Artemis II to zaledwie pierwszy krok do stworzenia stałej bazy na Księżycu i wysłania astronautów na Marsa, podkreślił szef NASA. Jego zdaniem amerykańska agencja kosmiczna zaczyna dopiero się rozkręcać. Misja Artemis II zdobyła wiele cennych doświadczeń. Dowiedziono m.in. jak funkcjonują systemy podtrzymywania życia wewnątrz 10-dniowej wyprawy. Szef NASA Jared Isaacman wypowiedzi dla stacji NBC News podkreślił, pod że po powrocie do domu z nami, lecz wkrótce odbędą odprawę, z zespołami ich... NASA odprawę, podczas której omówią wnioski płynące z ich misji oraz kwestia stanowi pierwszy krok w realizacji polityki kosmicznej prezydenta Donalda Trumpa. Startujemy w kosmos, nabieramy potrzebnego doświadczenia, realizujemy w tym zakresie politykę Białego Domu w 2021 w 2027 roku chcemy zorganizować bezzałogową misję Artemis 3 na Księżyc, a rok później wysłać już człowieka na srebrny glob w ramach misji Artemis 4. Natomiast wstępne elementy bazy na Księżycu mają powstać do 2030 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie przez 4 w centrum do 9 na południowym zachodzie. Do tego słabe opady deszczu w województwie zachodniopomorskim. W dzień od 12 stopni do 17 na południu Polski. W wielu miejscach może być porywisty wiatr z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu dwadzieścia cztery. Powtórka programu. Stan dnia.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 polityczne, więc tutaj nie będzie na pewno tego zbliżenia jeden, jeden do jednego, ale jednak le poszukiwanie lepszej, lepszej współpracy, lepszej koordynacji i mniej wrogości w tych, w tych relacjach to jest to, czego, czego możemy się spodziewać. No a ci dwaj panowie, ministrowie uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości, będą musieli za to zapłacić cenę, jakkolwiek to. to Czyli jest. myśli pan, że ta ucieczka będzie trwała dalej?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 najlepszym sposobem i, i chyba dla wszystkich być może najlepiej byłoby, jakby oni się faktycznie stawili w Polsce e, i, i odpowiedzieli na te, na te zarzuty. Dla i, wszystkich i, pewnie i, tak, i, tylko pytanie, i, czy i pytanie, czy dla no, nich samych. Pytanie, czy dla nich samych. Ja pamiętam, poli znano polityczkę Prawa i Sprawiedliwości, e, która, która mówiła, że no, wystarczy być uczciwym i że też uczciwym nic, nic nie grozi. No to jeżeli panowie byli uczciwi, no to nie, nie, nie powinno być powodu, dlaczego, dlaczego mieliby się tutaj w Warszawie nie stawić. Wspomniał pan już nieco o tym, ale dopytam jeszcze,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 w pewnym sensie widziałem dzisiaj komentarz Pawła Musiałka, prezesa klubu Jagiellońskiego, który mówił o takiej bezmyślności strategicznej w tym, w tym kontekście. Ja bym powiedział więcej. Wydaje mi się, że to jest takie zaczadzenie ideologiczne. Wiktor Orban awansował do miana takiego symbolu pewnej rewolty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 Wtórka programu. Komentarz. Krzysztof Grzybowski, to jest Polskie Radio 24, a zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Dr Karol Schulz, Amerykanista, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.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 a Chiny nic nie, robią, nie robiąc i nic nie inwestując przez jego działania rosną w siłę. No to, to jest po prostu wyra wyraz bezsilności i desperacji moim zdaniem. Musimy pamiętać, że przywódcy światowi to nie są półbogowie wyjęci z normalnych zasad rządzącymi nami y, albo społeczeństwami i po prostu popełnia serię błędów, bo takim jest człowiekiem. A na ile rzeczywiście Chiny...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 Nie ma, nie ma osoby, nie ma świętości, bo dla wielu osób jest to święta osoba, e, której on by nie, za, nie zaatakował, jeżeli e, taka osoba lub instytucja występowałaby przeciwko jego pomysłom.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 no jednak rozwinęła się i to widać z, bardzo mocno przez te lata i stanowiła dla Węgrów po prostu pewien, pewien wzór. Czyli po pierwsze kwestie gospodarcze. Druga sprawa to korupcja. Korupcja i oligarchizacja Węgier. Bardzo istotna sprawa w oczach właśnie węgierskich wyborców i to też, no,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 ale...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 no, w Polsce nie jest to wyciągnięcie, może całkowite, te kraje z takiego politycznego populizmu, z objęć populizmu, politycznego populizmu. No i dwóch polityków, czyli Donalda Tuska i Petera Madziara, no, którzy się no, wzajemnie spiera, wspierali w, swojej, w swoich politycznych dążeniach. No, zwłaszcza ostatnio Donald Tusk no, wspierał, wspierał Tisę. To jest pierwsza sprawa.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 No, po pierwsze to um, mówiłem o tym, że Peter Madziar bardzo dużo, um, z, dużą część swojego przemówienia po wyborach e, poświęcił na kwestie związane z wewnętrznymi sprawami węgierskimi, z sytuacją e, ekonomiczną, z relacjami Unii Europejskiej, również w tym wymiarze finansowym, e, z, z, w tym wymiarze, e, który e, dotyczy dotacji unijnych, e, najróżniejszych programów, które są w tej chwili dla Węgier e, wspomniane.